Pani Katarzyna Szczot, znana też jako Kaja oraz pan Goran, znany jako Bregowicz, popełnili kiedyś piosenkę, w której wspominali o balonach Pani Mani. Dzisiaj chciałem was zabrać w właśnie jedno z takich miejsc, gdzie balonów będzie całe mnóstwo. Zapraszam na szósty już odcinek podcastu. Lubię kiedy pana. Let's make a mint cycle like Lubię Kiedy Pada. Dzień dobry, mamy poniedziałek, 27 sierpnia 2007 roku. Jeszcze raz zapraszam Was na szósty odcinek podcastu Lubię Kiedy Pada. A co dzisiaj? Na początku słyszeliście wstęp do obszernej relacji z Festiwalu Balonów w Northampton. Niestety będzie tylko wstęp, reszty nie będzie, ponieważ byliśmy tam. Ale pogoda nie pozwoliła na, na, li, na realizację planów zarówno moich, jak i, jak i organizatorów. Mm, nie mówię, że nic się tam nie działo. Było mnóstwo rzeczy. Był pokaz latających motorów, był pokaz ciężarówki jeżdżącej na dwóch kołach, było wesołe miasteczko i tylko, tylko zabrakło balonów na festiwalu. Cały czas padał deszcz, był duży wiatr i panowie baloniarze Bali się, bali się lecieć i chyba nie miało to większego sensu w taką pogodę. Na koniec jedyne dane nam było zobaczyć cztery balony przymocowane do ziemi nadmuchane i podświetlone bardzo efektownie. Robiło to wrażenie, no ale to nie było to samo co, co widok latających balonów, a może i nawet możliwość przelecenia się jednym z nich. W związku z tym, że wszystkie moje plany po raz któryś z kolei wzięły w łeb, Mam tutaj dla Was temat zastępczy, czyli, czyli gotowanie. Dzisiaj spróbuję Wam przekazać przepis na bardzo fajną potrawę, a jaką to usłyszycie już za chwilę. A jeszcze jedno, po słuchaniu materiału do tego podcastu wydaje mi się, że to będzie jeden z najludniejszych moich podcastów. Więc jeżeli ktoś teraz stoi, to niech sobie siądzie, albo się najlepiej od razu położy. Jeżeli ktoś siedzi, to niech, to niech sobie jakoś zabezpieczy głowę, albo, albo też się położy, bo po prostu może usnąć w trakcie odsłuchiwania i no nie chciałbym nikogo mieć na sumieniu. To tyle w kwestii ostrzeżenia. Zapraszam. Witamy w kuchni pełnej niespodzianek. Witamy pana Pacława. Dzień dobry. Dzisiaj opowiemy o tym, jak zrobić bób Burdel? Bułeczki. A skoro bułeczki topie... Nie, ja tego słowa nie powiem. Pieczenie. Do tego potrzebne nam jest ciasto. I właśnie zrobimy teraz ciasto do tego. Jakieś naczynie, prawda? Jajeczka. Najlepiej, żeby miały żółta żółtka. Mąkę jakąś sypiemy, prawda? Drożdżów. Proszę? Drożdżów. A, oczywiście, również drożdże. Drożdże, żeby nam ciasto to Rosło. Rosło, tak jest. Mieszamy, mieszamy dokładnie. Następnie przenosimy do naczynia właściwego. I czekamy, aż u... się... Ciasto pięknie rośnie. O! Już urosło. A teraz prosimy Pana Wacława aby uformował bułeczki. Dlaczego ja? Bo oprócz pana nie ma nikogo innego w studiu. Bardzo proszę. Oczywiście. Proszę sobie zagnać rękawki tutaj, żeby się obrudzić. Takie dwie małe bułeczki. Troszeczkę pomogę, bo to pan ten pierwszy raz... No ale chyba mi się Robi. Nie za dużo, bo jeszcze w piekarniku trochę rosną, prawda? No tak. I co teraz? Jak to, to teraz surowe pan będzie jadł? Nie. No właśnie, trzeba je włożyć do piekarnika. Pan ma zajęte ręce. Ja panu pochwalę. Bardzo proszę, panu pomóc, z kolanami. O, dziękuję bardzo. Głęboko tam! Głęboko, dobrze. I to oczywiście musi chwilę potrwać. Bułki się pieką jakiś czas. Widzę, że pana wacpa już jest gotów. Panie Wacławie! Panie Wacławie, prosimy! Mamy piękne, rumiane bułeczki. Ach, cieprutka jeszcze. Poezja. Ja też bym mógł? Pan nie. Dlaczego? Bo ma pan brudne rączki. Smacznego. macie muchy? Z dzisiejszej to dla mnie też! proszę! Dzień dobry, witam w kuchni pełnej niespodzianek. Dzisiaj przyrządzimy łososia w sosie tiriaki. Do przygotowania z łososia w sosie tyriaki potrzebny nam będzie sos tiriaki Oraz dwa śledzie. Najlepiej filety. No, jeśli ma filety, to można, można takie całe śledzie, potem trzeba je będzie po prostu troszkę bardziej obrobić, troszkę będą więcej wymagały nakładu pracy. Kiedy mamy już wszystkie składniki przygotowane, no, o, przepraszam, mam telefon. na Kochani, dzwonił właśnie do mnie szef Rady Kontroli Podcastów Polskich i powiedział, że niestety łosoć w sosie jakim już był w podcaście Darka Krysmana. W związku z tym będę musiał przygotować coś innego. Jeszcze nie wiem co, Zastanowię się chwilkę, ale posłuchajcie muzyki. Meilenweit Ich ziel die Ringe an meiner Hand Dort draußen alles dreht sich Still um nix herum Und ich male deine Schatten An jede Wand Kommt so anders als man denkt, Herz vergeben, Herz verschenkt, geschenkt. Mhm. Ich gab dir meine Liebe, gab dir Zeit, Geduld und Geld. Ich legte mein Leben in deine kleine Welt, wer auch immer dir. Jetzt den Regen schenkt, ich hoffe es geht ihm Nie wer auch immer dich durch die Nacht Nie bitte glaub ihm Nie es kommt chcesz. So anders als man denkt. Herz vergeben, Herz So wieder widerlich, ich will das nicht, Denkst du vielleicht auch mal an mich? es ist so, oh, oh, und du Plany na łososia wzięły w Że tam tak między nami to ja i tak nie lubię śledzi, więc może to i lepiej. Okay. W takim razie dzisiaj przyrządzimy ziemniaki pieczone, znane też jako pieczonki, znane też jako ziemniaki po sewańsku. Potrawa wydawała mi się bardzo popularna, ale wydawało mi się tylko, bo kiedy rozmawiałem z paroma osobami okazało się, że nikt o tym w ogóle nie słyszał. nie wiem czemu. Co będzie nam do tego potrzebne? Do tego potrzebne będą nie uwierzycie, ale ziemniaki potrzebna będzie do tego cebulka potrzebna będzie do tego marchewka buraki kiełbaska jakaś taka, może być troszkę troszkę tłustsza nie musi być jakaś z górnej półki po prostu jakaś kiełbaska, taka, która nadaje się do, do, do pieczenia oraz boczek najlepiej boczek wędzony dobrze było, jak on nie był też zbyt chudy, ja to był troszkę poprzerastany tłuszczykiem może to niezdrowo, ale, ale i tak musielibyśmy potem dodać troszkę tłuszczu, więc nie będzie źle, jeśli boczek będzie też troszkę tłustszy. No. Zasada generalnie jest taka, że ziemniaków ma być mniej więcej tyle, ile całej reszty składników. I przystępujemy do gotowania. Na początek obierzemy sobie ziemniaki. Może wyciągną. Angielskie ziemniaki. Anglicy są bardzo dumni ze swoich ziemniaków. Ze swoich kartofli. Które notabene są troszkę dziwne, bo gotują się, jak czytam na opakowaniu, tylko 15-20 minut. Chyba coś im musieli robić. Aż znaczy nie mówię o jakimś wcześniejszym gotowaniu czy coś. Mówię o jakichś manipulacjach w kodzie genetycznym. Biotechnologia w kuchni, kochany. Nasz prezydent czułby się tu bardzo dobrze w Anglii, ponieważ Anglicy bardzo kochają swoje kartofle, nie tak jak Polacy. Obieram kartofelki nożem wielkim jak maczeta. W normalnych warunkach używam do tego celu specjalnego noża, który nazywa się szczelinka. On służy do obierania warzyw Naprawdę naprawdę dużo, dużo lepiej się nim obiera no i są mniejsze straty materiałowe bo tutaj obieram, obieram ziemniaki praktycznie na kwadratowo, nie mam wprawy w obsługiwaniu takiego noża. Chwila przerwy, muszę się teraz skupić na obieraniu, żeby na końcu mieć nadal 10 palców u rąk. A propos ziemniaków, kiedy zrobiłem pierwszą próbę do nagrania tego podcastu, bo muszę wam powiedzieć, że parę dni temu robiłem Pierwsze podejście do nagrania tego, tego podcastu, ale niestety w kuchni zrobił się nagle taki harm, taki, taki rozgardiar, że nie było nic słychać. Musiałem zakończyć imprezę. Tak jak mówię dzisiaj, dzisiaj mam dwa rodzaje ziemniaków. Część, która mi została z poprzedniego podejścia i parę ziemniaków młodych. Tych młodych nie będę obierał, wykroję tylko to, co mi się w nich nie podoba i umyję bardzo dokładnie. Zoszczędzi to jakieś 15-20 minut pracy, a, a tak naprawdę mogę zimniaków nie trzeba opierać, one mają tą skórkę taką delikatną. I jak się dobrze umyję, to myślę, że nic mi nie będzie. Bo nieważne gdzie jesteś, nieważne gdzie słuchasz, nieważne czy nienawidzisz, nieważne czy kochasz. Dla nas nie ma różnicy, ważne, że jesteś. Podcast nie tylko dla orłów, podejdź bliżej. Zimniaki mam już obrane, teraz... Obiorę marchewkę. Co do proporcji jeszcze, ziemniaków mam tutaj jakieś troszkę więcej niż pół kilo. Cztery marchewki, trzy średnie cebule, trzy buraczki, takie, takie naprawdę są malutkie. Jedna laska kiełbasy i w boczku mam, już wam mówię, 250 gramów. Trochę dużo, ale co tam, zaczęłem. Kończę obierać marchewkę. Co się okazało? Okazało się, że użycie noża, który można karczować w dżunglę, nie było najlepszym pomysłem. Odkroiłem tyle tej marchewki, że musiałem dodać, dodać jeszcze jedną, więc mam teraz... O, jedną więcej. Marchewka pokrojona. Teraz obieramy cebulę. Jest to najbardziej wzruszająca czynność podczas gotowania ziemniaków. No, może bardziej wzruszające jest krojenie cebuli, odbieranie. Będziemy cebula ma warstwy. Podczas obierania można to wykorzystać. Cebulę można obierać po prostu, zbierając kolejne warstwy łupinek. Jest to metoda dokładna, ale wolna. Jedną cebulę obieram właśnie w ten sposób. Jest nie, jeszcze, nie. jeszcze, jeszcze, jedną warstwę, bo jest dziwnie obecnięta. Natomiast drugą obiorę, nieco szybciej, zaraz Wam powiem jak. O, teraz już jest obrana jedna. Drugą cebulę obieram w taki sposób. Zdzielam te najbardziej odstające, odstające, warstwy suche, które już same, same już odchodzą. Kładę na deseczkę do krojenia i przekrajam cebulę na pół wzdłuż, to znaczy od dołu cebuli do góry cebuli. Teraz bardzo prosto jednym ruchem ściągam z jednej połówki te warstwy, które mi się nie podobają. Jest, jedna połóweczka. I z drugą powiem to samo. Już. Zawsze wydawało mi się, że to jest nieco szybsza metoda. W przypadku tych cebul nie jest, ale... mimo wszystko chyba wygodniejsze, nie trzeba tyle tłupać tych, tych łupinek. Kolednie. Obraną cebulę wkładam na chwilę do zamrażalnika. Wyprzywuję ten sam metodę, o której powiedziałem Magda. Podobno takie zamrożone cebulki przy krojeniu trochę mniej wzruszają. Sprawdzimy. Teraz pora na odrobinkę horroru. Będziemy obierać buraczki. By nie... Będziemy mieć krwawe ręce. Można kogoś wnić, nie ma straszyć. Szczególnie kiedy trzymamy w, w ręce, która jest cała czerwona, wielki nóż. Myślę, że zrobiłoby to wrażenie na kimś, kto wszedłby teraz po kuchni. Nie Bieram buraczki. Ja muszę wam powiedzieć, że z buraczkami miałem przygodę, bo wchodziłem się za nimi strasznie długo. Nie mogłem nigdzie ich znaleźć. Wszędzie, wszędzie można kupić buraczki, ale są to już buraki obrane i ugotowane. To mi bardzo fajny pomysł, ale przy okazji czasem trzeba kupić buraki surowe, których ja na przykład potrzebowałem naprawdę było ciężko, ale co tam, czegoś nie robi dla was. Tydzień chodziłem i w i końcu znalazłem w jednym miejscu, kupiłem cały pęczek, będę miał na rok, będę cały już zaprzewiony, wygląda jakiegoś chororu teraz pewnie. Buracki obrano, teraz muszę to wszystko umyć i będziemy przystępować do krojenia. Widzisz synku? Tak wygląda balero. Marzywa no już umyte i teraz zgrabiałymi zimna rękoma Ręcyma, rękami nie niepotrzebne skreślić yy, kroje ziemniaki. Yy, dlaczego zgrabiałymi? Jak zapewne wiecie w Anglii krany yy, są tak dziwnie skonstruowane, że woda Ciepła, czyli wrzątek. Zimna, czyli taka bardzo, naprawdę lodowata. To z dwóch osobnych rur. I właśnie podczas mycia warzyw miałem do wyboru. Albo się poparzyć, albo się nabawić od Dzisiaj wybrałem odmrożenia, ale jutro, jutro może się poparzyć. Do tej pory nie wiem, nie wiem, co to ma na celu. Jaki jest powód takiej konstrukcji granów. Nie wiem, gdzie jeszcze na świecie można spotkać takie wynalazki. Ale naprawdę jest to troszkę dziwne i, i raczej mało wygodne dla ludzi, którzy są przyzwyczajeni do normalnych kranów z jedną wylewką, gdzie można sobie ustawić wodę o takiej temperaturze. No bo mamy akurat ochotę, a nie albo parze rączki, albo, albo temperatury kryogeniczne. Ziemniaki kroję na plasterki grubości mniej więcej centymetra. Nie wiem, czy to nie będzie troszkę za cienko. Tak jak mówiłem na początku, tam angielskie ziemniaki coś, coś mają nie tak ze sobą i gotują się bardzo szybko. Chodzi o to, żeby one były miękkie wtedy, kiedy, kiedy będzie miękka i reszta warzyw, a nie pół godziny wcześniej, bo nam się to wszystko roz, rozwali. Teraz, kiedy ziemniaki mam pokrojone, bierzemy się za marchewkę. Marchewkę kroimy w plasterki, grubości, ja wiem, 3-4 mm. Nie mówię, żeby to robić z linijką, ale, ale, jak wiecie, marchewka gotuje się troszkę dłużej niż ziemniaki. To trochę więcej czasu, żeby I W związku z tym te plasterki trochę cieńsze, żeby to wszystko było gotowe mniej więcej w jednym czasie. Zapomniałem wcześniej wspomnieć, że wśród składników tej potrawy dobrze było, żeby znalazła się piwa albo albo troszkę wina. Spytacie po co do takiej potrawy prostej, mało wykwintnej i nieskomplikowanej wino i piwo. Ano po to, żeby sobie umoczyć dzióbka w czasie gotowania. Co niniejszym czynnie. Wasze zdrowie. Ta oranżada jest bez ben, Bez bąbelki. Jako że ja gotuję przed 13, to tym razem się tylko coli. Ale gdyby to było później zapewniam się napić. Coś mocniejszego. Makarkę mam pokrojoną. I teraz pora na odrobinę chorobą, czyli znowu kroję buraczki. Buraczki są fajne i potrzebne w tej potrawie do nadania głównie do nadania koloru, A też po bardzo fajnie smakują. Takie są lekko chrupiące, twardawe, al dente. Jak to mówią trzeba być twardym, a nie miętkim. I takie buraczki właśnie są. Kolejne je niż marchewkę troszkę Takie przynajmniej było moje za za zamierzenie, ale widzę że nic mi z tego nie wyszło, nie Zjemy tak jak będzie, to nie jest apteka, nic się nikomu nie stanie Budaczki pokrojone Marchewka pokrojona eee, Pokrojone te ziemniaki I po cebulę Jest cebula bardzo no, jest jeszcze zamarznięta, ale jest na pewno bardzo zimna. moment na lodówce wskazuje, że w zamrażelniku jest minus 22 stopni. Nie wiem, czy to możliwe. O, Zagadawałem się i pokroję źle jedną połówkę cebuli. Cebulę odnień wcześniej nie przekroiliśmy na połu. Do obierania należy teraz przekroić na pół, położyć tą płaską częścią na i kroić takie plasterki grubości mniej więcej takie jak, jak marchewka, czyli jakieś 3 mm. Tu sprytnie wykorzystamy budowę cebuli, bo jak wiemy z filmu cebula ma warstwy i tort też ma warstwy i kremówka ma warstwy, ale jako, za, że zajmujemy się tym razem cebulą, to ona po przekrożeniu tych połówek, po tych połówek na petterki Rozsypie nam się na takie piórka. Troszkę nie będziemy musieli nic więcej z nim robić. Nic, nie będziemy musieli nic więcej kroić, żeby wystarczy przynajmniej ta piórka, która się z nim tu zrobiła. Podczas gotowania. Zostały mi jeszcze nie połówki i jedna cała. Prawdę mówiąc, ta metoda z zamrażalnikiem troszkę się sprawdza. W normalnych warunkach rządano ryczał. Natomiast teraz troszkę mi się kręci kaska w eskafoku. Wyraźnie, wyraźnie, mniej niż zwykle. Nie wiem, jakie są jeszcze metody na niepłatanie przy krojeniu cebuli. Słyszałem o metodzie na zapałkę. To znaczy, wtyka się zapałkę. A, spytacie gdzie? Nie, nie tam. Nie tam, gdzie się Bierze się zapałkę w zęby. Po prostu w zęby. I trzyma usta jak Nie wiem, jaki, jaki by to miało sens. Dla mnie to nie działa. Natomiast no, na zamrożoną cebulę chyba się spisuje. Bardzo lubię cebulę. Świetna jest. Sama cebula pokrojona w takie piórko jak tutaj. Przyprawiona troszkę salą pieprzem, może wegetą. Przysmażona na patelni albo, albo w garnku. Na jakieś mangarince. Po prostu sama cebula z przyprawami. Duszona. I to na chlebek na przykład. Taka ciepła. Mmm... polecam. Kochani, teraz wzruszyłem zruszy się już naprawdę. Z Wspomniano wcześniej paramy, ale się wzruszyłem. Wspomniano wcześniej kiełbaskę. Ja tu mam jakiś import z polski kiełbaska Podlaska. Pół kilo za funta 60. No, całe pół kilo, za funta 60 kupiłem. Dalej mnie trzyma ta cebula. Kurde. Kiełbaskę przekrojowywuj, przekrojowywujemy na pół wzdłuż, a następnie kroimy w plasterki w grubości pół centymetra, powiedzmy. Dobrze, że nie płacze, bo chyba naprawdę się tutaj odwodni. I w tych momentach przydaje się piwo albo linie. Można uzupełnić poziom płynów po krojeniu cebuli. Kiełbaska pokrojona. Teraz bierzemy się za boczek. To jest bo ma taki fajny aromat. Przepraszam ten tym głosem. Musiałem troszkę użyć siły, żeby go wydobyć z atakowania. Pod kultu ziemniaka w Anglii panuje kult w boczku. I wiemy, każdy prawdziwy angielskie na nie kilka plasterków w boczku. Kupienie boczku nie nastręczy żadnych problemów, to znaczy może przyprawić o zawrót głowy przy wyborze, bo wybór jest naprawdę niesamowity. Można kupić boczki gotowane, niegotowane. Można kupić boczki wędzone, niewędzone. W różnej postaci najczęściej widzi się boczek w plasterkach, ale też widziałem na przykład gotowe, pokrojone, pokrojone skwarki. Takie, żeby tylko wrzucić je na patelnię. Widziałem też takie normalne, takie jak w Polsce można kupić, że jest po prostu kawałek niepokrojony. Boczek kroimy w takie pasemka, ja, tak jak mówię, mam tu boczek już pokrojony w plasterki długości może 14 cm i szerokości jakichś 5. Przekroję to po prostu na krzyż, na cztery części. I myślę, że drobniej nie trzeba. Boczek jest troszkę poprzerastany, ale to dobrze, tak ma być. Ten tłuszczek się potem fajnie wytopi i nas smaku całości. Boczek pokrojony. Właściwie wszystko już mam pokrojone. Więc co, do gara, do gara z tym wszystkim. Dobry towar. Bardzo dobry. Jeżeli przygotowujemy tę potrawę w, w domu, to metody są Można to u, u, ugotować po prostu na palniku na gazie. Używam do tego celu najlepiej garnka. równie dobrze można upiec to w piekarniku w naczyniu żeroodpornym. Ja z racji tego, że nie mam naczynia żeroodpornego, ugotuję to w garnku po prostu. Garnek wykładam na dnie, najtłustszym boczkiem jak potem mam, najtłustszymi kawałkami. Od razu wam powiem, że ten był i tak się przepali, więc, więc, więc ten tłuszcz na dół będzie najbardziej wskazany, żeby potem było moje skrobania, kiedy już będzie ugotowane wszystko. Jeżeli chcecie to piec w piekarniku, to znaczy już aeropornie. procedura jest dokładnie ta sama. Sięgam jeszcze po po pieprz. Zapomniałem sobie tego wcześniej przygotować. Pieprz. właściwie więcej przypraw nie będziemy potrzebować, jak znaczy, chyba ktoś jest jakimś wybitnym smakorzem i potrzebuje jeszcze jakiegoś tam rozmarynu, czy innych dziwnych rzeczy. Ale tak jak mówię, pieprz i sól zupełnie wystarczą do przygotowania tej potrawy i pozwolą nam zachować jej oryginalny smak. Kiedy dół mamy wyłożony boczkiem, sypujemy parę plasterków ziemniaków, tworząc w ten sposób jakby pierwszą warstwę. Którą um, posylujemy przyprawami ziemniaczki, buraczki, cebulka. Możemy tak w tę cebulkę troszkę rozkruszyć, ona sobie nam się już rozwali na takie tak żeby nie były takie całe plastry. Na końcu po ugotowaniu taką będziemy całość mieszać, więc może nie ma to większego znaczenia, ale ja właśnie rozwałam tę cebulkę teraz. Obawiam się, że mam troszkę za mała garnek to wszystko, co tutaj chciałbym zmieścić. Także na początku chyba będzie wszystko troszkę wystawało, ale to w, w miarę gotowania troszkę zmniejszy swoją objętość, więc, więc nie będzie problemu. Myślę, że zmieści się wszystko. Należy to tak rozplanować, żeby wypełnić całe naczynie kolejnymi warstwami składników. Ostatnia warstwa dobrze, żeby była ziemniaczana. A jak nie będzie, to się nic nie stanie, problemu, więc w sumie nie ma się co przejmować. Nie wiem czemu, ale nie chce mi się to wszystko tu zmieścić. Albo garnek jest za duży, albo nakroliłem za dużo warzyw to przez was zagadujecie mnie tutaj cały czas i nie mogę się skoncentrować A poza tym gdybym robił łososia sosie jaki, na pewno nie miałbym tego problemu no ale niestety łosoś w sosie jaki już był mamy naprawdę z czubkiem powinienem go jeszcze czymś przykryć ale chyba nie znajdę w domu tak wypukłej pokrywki stawia na gaz na razie, to wszystko tak jak jest a kiedy składniki trochę siądą jak spróbuję to przypić. Jeśli nie była bardzo tłusta i pociąg też nie mieliście jakiś taki ekstremalnie tłusty, na korea w paru miejscach można położyć albo odrobinkę smalcą albo innego tłuszczu. Ja dzisiaj użyję po prostu makaryny. Pytacie czemu? A na temu, żeby potrawa nie była zbyt sucha, bo takie suche ziemniaki pieczone może są niezdrowsze, ale nie smakują najlepiej. Stawiam garnek na bardzo wolny gaz, bardzo mały płomień, tak żeby po prostu się gotowało gotować się to będzie jakąś godzinę a żeby się za bardzo nie przypaliło od spodu jak mówiłem przypali się mimo wszystko no ale mały gaz spowoduje ograniczenie tych strat tak to formalnie bardzo interesujące ziemniaki się gotują, a ja muszę posprzątać teraz to po bojowisko. E, tak jak mówię, potrwa to jakąś godzinkę to znaczy gotowanie, nie sprzątanie no i zapraszam, jak już będą gotowe powiem wam jak smakują słuchacie podcastu Lubię Kiedy Pada. O Boże! Skąd się tu wziął. Taki piękny! Ja tu zawsze jestem. I kochani, to by było tyle. Ziemniaczki jak zwykle wyszły udane. Jest to jedna z tych potraw, które raczej rzadko, rzadko nie wychodzą. Trudno je popsuć tak naprawdę. Pozostaje mi przeprosić Was za chyba nie najwyższy poziom rozrywkowy dzisiejszego odcinka takie mi się to wszystko wydaje nudne, rozciągnięte i chyba trochę marudziłem przepraszam postaram się poprawić na następny raz zapraszam na następny poniedziałek, zapraszam do komentowania i do słuchania innych polskich podcastów All we need is candlelight You and me and a bottle of wine To hold you tonight uh, Well, we know I'm going away And how I wish, I wish it were done So take this wine and drink with me Let's delay our misery Say. Fight to break up, don't come tomorrow Tomorrow I'll be gone safe tonight Fight to break up, don't come tomorrow Tomorrow I'll be gone There's a lot on the fire And a buggy Running, running, running, running, running